Tę starotestamentalną scenę wszyscy chyba dobrze pamiętamy jeszcze z lekcji religii. Mojżesz na szczycie góry i dwóch mężów trzymających jego wzniesione ręce. Ta wielogodzinna modlitwa sprawiła, że Izraelici pokonali swoich śmiertelnych wrogów Amalekitów. Zachowanie Mojżesza być może na początku nie podobało się wszystkim. Przecież wódz powinien pozostać ze swoim wojskiem, kierować walką i dodawać żołnierzom otuchy. Mojżesz zaufał jednak bardziej potędze ducha niż swoim dowódczym umiejętnościom i postąpił słusznie, bowiem to właśnie jego wewnętrzna siła przyczyniła się w istotny sposób do zwycięstwa. My też w swoim codziennym życiu prowadzimy różnego rodzaju spory, może nawet małe wojny. Pragniemy zawrócić kogoś ze złej drogi, nakłonić, by przestał marnować swoje życie. Ale mimo naszych starań zdarza się, że nic z tego nie wychodzi. Rozmowy zamieniają się w awantury. Zamiast porozumienia powstają nowe zranienia, upór, nastają ciche dni. Dlaczego tak się dzieje? Może właśnie dlatego, że brak nam duchowej wewnętrznej mocy. Ona jest niesamowitą potęgą. Kiedy uzbrojeni strażnicy zjawili się w ogrodzie oliwnym i powiedzieli, że szukają Jezusa z Nazaretu, on zaś odpowiedział, jam jest, to wtedy jego oprawcy, jak podaje pismo, cofnęli się i upadli na ziemię. Święty Łukasz w swojej Ewangelii pisze, że ludzie zdumiewali się nauką Chrystusa. Dlaczego? Gdyż Słowo Jego było pełne mocy. To nie był wrzask, krzyk. Tego u Żydów było sporo. To by ich nie zadziwiło. Ale dziwiła ich ta moc Słowa płynąca z wnętrza Jezusa. W Ewangeliach zapisano, Jezus z władzą i mocą rozkazywał duchom nieczystym. Była w nim moc pańska. Pamiętaj, jeśli krzyczysz, to znaczy, że jesteś słaby. Jeśli wściekasz się na żonę, dzieci, rodziców, pokazujesz tym swoją bezradność. Silni duchowo postępują inaczej. Widziałem kiedyś, jak na rekolekcjach dla młodzieży gimnazjalnej ksiądz, który je prowadził, nie mógł poradzić sobie z rozmawiającymi chłopcami. Próbował serdecznie prosić o ciszę, próbował skupić ich uwagę jakimś żartem, śpiewem. Wreszcie nawet krzyknął groźnie. Nie pomogło nic. Chłopcy nadal przeszkadzali. I wtedy do mikrofonu podszedł inny kapłan i bez podnoszenia głosu powiedział trzy słowa. Naprawdę proszę o spokój I widziałem to na własne oczy W kościele zapanował spokój Ten ksiądz nie był groźny Nie był, jak to młodzież mówi niekiedy, fajny Po prostu miał w sobie takie coś Taką moc w słowach Co nam odbiera tę duchową siłę? Co czyni człowieka wewnętrznie słabym? Odejście z miejsca, które wyznaczył mu na ziemi Bóg Odejście z drogi swego powołania Odejście od swojego prawdziwego ja Czy zwróciliście, bracia i siostry, uwagę na to Gdzie był Adam, kiedy szatan zwiódł Ewę? Otóż Adam stał obok Nie obronił jednak swojej kobiety przed diabłem A do tego był powołany Miał być jej oparciem Powiedzielibyśmy dziś ochroniarzem Ewy Adam zawiódł Okazał się słabeuszem I co zrobił? Uciekł Schował się Dziś też wielu panów nie realizuje swojego powołania A jest ono określone dwoma przysięgami, które składali uroczyście przed Bogiem Że będą miłować żony do końca Bezwarunkowo, na dole i niedole I że będą wychowywać dobrze swoje dzieci Nikt przed Bogiem nie ślubował, że będzie dużo pracował, czy zarabiał, że będzie miał stanowisko, że będzie prowadził intratny biznes. Istotą powołania tych, którzy przed ołtarzem ślubowali sobie miłość, jest troska o głęboką relację ze współmałżonkiem i z dziećmi. Każdy mąż ma być ochroniarzem swojej rodziny. Ma bronić żonę przed lękiem, depresją, przed złudnymi uczuciami Przed wszystkim, co odbiera jej pokój A także subtelne piękno Każdy ojciec ma bronić dzieci Przed dziecięcą i młodzieńczą samotnością Przed pokusami, przed złymi ludźmi Przed kolorowym kłamstwem świata Ma chronić godności swoich córek I umacniać odwagę synów Ma bronić nie krzykiem Nie zaciśniętą pięścią Lecz wewnętrzną mocą każdy mężczyzna powołany do małżeństwa został po to stworzony i tylko wtedy będzie sobą. A jeśli tego nie uczyni, wtedy jak Adam ucieknie w krzaki. Ucieknie w ciężką pracę i późne powroty do domu. Ucieknie w zarabianie pieniędzy. Ucieknie w budowę domu i jego nieustanne remonty. Ucieknie przed telewizor i do garażu. Ucieknie do pubu i przed gazetę. I straci duchową moc do końca. Nie będzie już na swoim miejscu Będzie czuł, że w istotnej sprawie zawiódł I dlatego by uciec od świadomości porażki Będzie winił cały świat I przestanie patrzeć swoim bliskim w oczy Wielu ojców i mężów pobudowało piękne domy Ale teraz w tych domach płyną łzy Zarabiało ciężko na opłacenie szkoły Dla syna i córki ale teraz nie wiedzą, co się z tym synem i córką dzieje. Starali się o posag dla dorosłego dziecka, ale ich syn czy córka nie potrafili wytrwać w małżeństwie nawet kilku lat. I życie pokazało, że ten trud nie był w istocie dla dziecka, ale była to w dużej mierze ucieczka od powołania. Człowiek ma moc, kiedy jest na swoim miejscu. Kiedy wielu mężczyzn straciło swoją moc, Płynącą z głębi duszy Stracili ją już przed ślubem Oni mieli być Jak to określiłem Ochroniarzami swoich kobiet Mieli z mocą Przeprowadzić je przez życie A wielu już od samego początku Zamiast siły Okazywało swoją słabość Prosili o seks Błagali o seks Żebrali o seks Popisywali się by zasłużyć Na uznanie i nagrodę Grali, by dostrzec w oczach dziewczyny błysk podziwu I otrzymać to, czego pragnęli Mężczyzna ma być jak kapitan na okręcie Musi wiedzieć, gdzie statek się znajduje I dokąd płynie Tylko wtedy, gdy to czyni jest sobą Jest mocny, gdy przewiduje, gdzie mogą być sztormy A gdzie mielizny Ewa zgrzeszyła w raju pierwsza Ale Bóg zawołał Adama z nim chciał rozmawiać o tym, co się tam stało Bóg zawsze pyta o rodzinę mężczyznę Gdzie jest twoja żona? Gdzie jest teraz jej serce? Gdzie jest twoja rodzina? Kapitanie, dokąd płyniecie? Ale jeśli w narzeczeństwie ważny staje się seks To takim związkiem de facto zaczyna rządzić kobieta bo to ona ostatecznie decyduje o spełnieniu lub niespełnieniu pragnień mężczyzny. I kobieta bierze w ręce ster, a nie została do tego stworzona. To nie panie mają być ochroniarzami mężczyzn. Ale taka zamiana kobietom często odpowiada. Ich problemem są bowiem pytania. Czy jestem kochana? Czy jestem dla kogoś najważniejsza? Czy ktoś o mnie zabiega? to właśnie tę obawę niewiasty wykorzystał szatan w raju. To on zaniepokoił Ewę sugestią, że Bóg jej naprawdę nie kocha. Tego panicznie boi się każda kobieta, więc chce się upewnić, że jest kochana. Dlatego młoda dziewczyna może z chęcią godzić się na to, by jej chłopak był powiedzmy pod kontrolą, tak trochę na kolanach. Ona jeszcze wtedy nie wie, że godzenie się na takie ustawianie relacji w narzeczeństwie prowadzi do sytuacji, że po latach żony mówią z wyrzutem Ale mi się mąż trafił, fajt łapaj nieudacznik Nic nie potrafi tylko piwko, telewizor, gazetki Dzieć mi się nie zajmie, mną się nie zajmie I tak rzeczywiście bywa To dorośli chłopcy boją się życia uciekają od życia, nie są panami, bo Pan to ktoś, kto panuje. Panuje nad sobą, nad pragnieniami, nad całym okrętem, nawet w czasie burzy. Panuje nad rodziną, ale panuje tak, jak Chrystus nad Kościołem. To znaczy walczy o szczęście najbliższych, opiekuje się nimi, daje im życie i oddaje za nich życie. Tragedią tych dużych chłopców jest to, że w ogromnej większości męskiej siły nie dali im ojcowie Nie grali z nimi w piłkę, nie chodzili po górach Ich ojcowie uciekli w krzaki i oni sami też dziś uciekają w krzaki Bardzo prawdopodobne, że ich synowie uczynią to samo Ich wychowaniem zajmowały się matki Niekiedy nawet zabiegające o to, by mąż usunął się na bok bowiem wrażliwe serce mamy nie chce niekiedy oddać syna pod męską rękę ojca. Na prawdziwym okręcie, w czasie burzy, żadna kobieta nie będzie miała ochoty odsunąć kapitana od steru. Będzie się modlić, by on przy sterze wytrwał. W życiu bywa inaczej. Kapitanowie dają się odstawić na bok. Mówią, jak chcesz, to proszę bardzo. Nawet im to na rękę. Mają święty spokój I schodzą głęboko pod pokład Chłopak, który nie otrzymał siły duchowej od ojca Wychowany przez mamę Uczy się, że to kobieta potwierdza jego męskość I będzie szukał tego u koleżanek U narzeczonej Przed internetem Zdarza się, że u innych niż żona pani A to jest błąd Bo kobieta nigdy nie udzieli mężczyźnie duchowej mocy do kobiety trzeba iść już z siłą ducha A nie po to, by tę siłę zyskać Wielu panów niestety wciąż szuka mocy tam, gdzie jej nie ma I dlatego wciąż czują w swoim życiu przerażającą pustkę Ed Sisman napisał kiedyś takie słowa Mężczyźni pod czterdziestce patrzą w światła nocy Nie mogą spać Ciągle dręczy ich myśl, kiedy zrobili fałszywy ruch i czemu życie tak długo trwa. Wielu z nich tyle razy słyszało, nie pij, nie pal, bądź odpowiedzialny. I nawet starali się tak żyć, ale nic z tego nie wyszło, bo na to jest jedyna rada. Trzeba wrócić na swoje miejsce, do samego siebie. Tylko tam, na miejscu swojego powołania, Bóg udziela mocy swoim synom Jeśli nawet ojciec przed laty zawiódł To jest przecież tamten ojciec Ten, który jest samą mocą I ten, który zna najtajniejsze zakamarki serca Jest jeszcze Bóg On daje moc zalęknionym, poranionym, zakompleksionym mężczyznom i kobietom Bez tej mocy niczego w życiu nie uczynimy Tuż przed wniebowstąpieniem Jezus mówił do swoich uczniów Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka Zbawiciel jakby chciał powiedzieć Nie podejmujcie swojego powołania, aż będziecie mocni Bez Bożej mocy trudna rozmowa z żoną czy z dorostającymi dziećmi Szybko zamieni się w kłótnie i przekrzykiwanie Popatrz na Jezusa, jak on przemawia Popatrz na świętego Piotra Po którego słowach w dzień zesłania Ducha Świętego Nawróciło się trzy tysiące osób Już teraz wiesz, bracie i siostro Dlaczego mamy się modlić? Nie po to, by nie mieć grzechu By spełniać religijny nakaz Ale by otrzymać moc wysoka Tej mocy udziela duchowo przeżyta msza święta Daje ją spowiedź, w której dotykamy sedna naszej słabości A nie wyliczamy tylko grzechy Mojżesz wszedł na górę Toczył duchową walkę o swoją rodzinę, o swoje dzieci Mojżesz nie uciekł w krzaki Był prawdziwym mocarzem Silny i niezłamany Poprzez ten obraz Bóg mówi do każdego Kto nie jest na swoim miejscu Wstań i wróć nieważne kiedy uciekłeś, pięć czy czterdzieści lat temu. Wstań i przyjdź do Boga po moc ducha, po moc słowa i wróć z tą mocą do tych, których masz ochraniać. Wygraj wojnę o ich szczęśliwe życie na ziemi i o wieczność w niebie. Amen.